Witajcie w samym środku wakacyjnego sezonu, co widać po przerzedzonych rzędach, ale także po opalonych twarzach, wypoczętych co niektórych z was przynajmniej, z nas. Dobrze, że jest lato, od czasu do czasu. Dobrze, że możemy pojechać, wypocząć, Odetchnąć innym powietrzem. To jest naprawdę błogosławieństwo. Żyjemy w błogosławionych czasach. Sto lat temu na wyjazd na wczasy stać było najbogatsze elity. Popatrzcie, jak awansowaliśmy. Staliśmy się tymi najbogatszymi elitami. Możemy jechać nad Bałtyk, nad Adriatyk, a może jeszcze dalej. Niektórzy z nas mogą. Fajnie, dzięki Bogu. Mamy także tych, którzy z powodu wakacji są z nami przyjechali z odległego województwa lubuskiego na przykład. <grych> Witajcie, chociaż wy jesteście swojacy. Jeżeli jest ktoś jeszcze skądinąd, to bądź przywitany. Dobrze, że możemy razem być. Mamy poważne miny. Pewnie zastanawiacie się, do czego on zmierza, że tak krąży i kołuje. <grych> Zmierzam do sedna, czyli do prawdy, która jest w Jezusie, a ta, a ta prawda zapisana jest w Słowie. I miałbym tutaj pewien moment polemiki z Grzesiem odnośnie tego, co jest w centrum nabożeństwa, co jest w centrum Bożego przesłania, czy uwielbienie, czy kazanie. To był problem teologiczny w czasach reformacji. Co jest w centrum? Czy Eucharystia, czy kazanie, czy coś jeszcze innego? Dzisiaj czy uwielbienie, czy kazanie? Co jest w centrum? Ja myślę, że wszystko jest w centrum. Bez słowa... Nie zbudujemy dobrego uwielbienia, pobłądzimy, pogubimy się. Bez uwielbienia słowo może stać się tylko ciężką i martwą literą. A więc uwielbienie, które nas wznosi do góry i słowo, które daje nam podporę nogom, to jest bardzo ważne. I teraz właśnie jest ta część. Słowo. Będę kontynuować temat urazy. Tydzień temu, kto był i pamięta, wie, że o tym mówiłem. O tym, na czym polega uraza. I jak sobie z nią poradzić? Dzisiaj jest ciąg dalszy. Jezus powiedział, że dosłownie cytując tekst Biblii Warszawskiej niepodobna, aby zgorszenia nie przyszły. Ewangelia Łukasza 17:1. Ten tekst mówi nam o tym bardzo wyraźnie. Niepodobna, czyli niemożliwe jest, aby zgorszenia, dosłownie obrazy urażenia nie przyszły. Greckie słowo brzmi Skandalon. Od tego słowa bierze się nasze polskie słowo skandal, a więc coś bulwersującego, gorszącego, obraźliwego, niewłaściwego, karygodnego, złego. Więc Jezus mówi, że takie sytuacje w życiu człowieka po prostu będą miały miejsce. Każdy z nas doświadczył w życiu urazy do kogoś. Co więcej... Będziemy takich momentów w życiu doświadczać. Nikt z nas nie jest wolny od tego niebezpieczeństwa. Przechodzimy przez chwilę uraz także po to, aby nauczyć się z nimi sobie radzić. I od nas zależy, czy i jak uporamy się z urazą. Jeżeli w niej pozostaniemy, w poczuciu krzywdy, czyli zaakceptujemy urazem jako coś właściwego i sprawiedliwego, no bo przecież on mnie obraził, no bo przecież ona mnie uraziła, w związku z tym mam prawo się gniewać, mam prawo mieć poczucie niesprawiedliwości i krzywdy, mam prawo hodować to w swoim sercu, mam prawo czuć się źle. Jeżeli w tym punkcie pozostaniemy, poprowadzi nas to do zerwania relacji, a potem do niechęci, a może nawet wrogości wobec osoby, która nas uraziła. Możemy zgorzknieć, poprzez to zatrzymać się w rozwoju, w poznaniu Pana. Możemy potem swoją postawą i wypowiedziami zatruwać innych i wywoływać podziały. Natomiast jeśli się z tym uporamy, pójdziemy do przodu, rozwiniemy się i uwielbimy Boga. Jest to rozdwojenie, kiedy próbujemy wielbić Boga, mając zarazem urazę w sercu. Jezus powiedział, jeżeli twój brat ma coś przeciwko tobie, czy jest coś nie tak w relacji, zostaw dar swój na ołtarzu, idź, pojednaj się z bratem, a potem przyjdź i oddaj mi chwałę. I pamiętaj, bez względu na wielkość urazy, Walcz o to, by twoje serce było od niej wolne. Nie musisz mieć serdecznych relacji z kimś, kto ciebie uraził. Czasami jest to trudne, a może nawet niemożliwe. Tak bywa, ale pamiętaj, żeby mieć czyste i wolne serce wobec tej osoby czy tych osób. W Biblii jest sporo przykładów ludzi, którzy urazie ulegli i doświadczyli wielu negatywnych, bolesnych skutków, a nawet sądu Bożego. I są też przykłady tych, którzy nie ulegli i zachowali mimo bólu, mimo utrapień, wolność w sercach i doznali Bożego działania. I dzisiaj w tym rozważaniu chciałbym, abyśmy naszą uwagę zwrócili na jedną postać starotestamentową i kilka innych, które tej postaci towarzyszyły. Tą osobą jest Józef. Historię Jego życia znajdujemy w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziałach od 37 do 50. To jest kilka kartek w Biblii, sporo miejsca i oczywiście nie będziemy dzisiaj tej całej historii czytać. Zajrzymy do kilku miejsc, kilku wersetów. Skupimy się na Józefie, a także w jakiś sposób w pewnej mierze na jego braciach. I teraz wprowadzenie dla tych, którzy tej historii może nie czytali, nie znają lub nie pamiętają. Jakub to protoplasta i założyciel narodu izraelskiego. Drugie imię Jakuba to właśnie Izrael. Józef był jedenastym synem, miał dziesięciu braci. Jeszcze po nim urodził się dwunasty Beniamin. Jak to najmłodszy, zanim jeszcze narodził się Benjamin, urodził się Jakubowi w dość zaawansowanym wieku. Jak to często bywa w takich okolicznościach, ten najmłodszy jest najbardziej hołubiony. I przeczytajmy kilka pierwszych wersetów. Od pierwszego do czwartego. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał czodę z braćmi z synami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 Wypisz, wymaluj scenariusz dla długiej telenoweli rodzinnej. Narastający konflikt między rodzeństwem. Wyróżnienie jednego w odczuciu tych dziesięciu niesprawiedliwe. I nie dość, że ojciec go bardziej kochał, to jeszcze ten smarkacz donosił na starszych braci. Wiecie, co robią starsi bracia. Nie zawsze dobre rzeczy. I kiedy byli poza domem, myśleli, że ojciec się nie dowie. Ale uwaga, uwaga, było oko i ucho. Józef. I ten Józef w prostocie serca, a może w przekorze, przychodził do ojca i zdawał mu dokładną relację z tego, co braciszkowie mówili, robili. Nie było to dla nich miłe. Nie dość, że donosiciel, nie dość, że ojciec kocha go najbardziej, to jeszcze kupił mu ekstra ubranie. Szatę z długimi rękawami. Tekst biblijny opisuje to jako kolorową szatę. Nie były takie czasy jak dzisiaj, że wchodzisz do byle sklepu i dostajesz oczopląsu. I właściwie możesz kupić sobie to lupowo, prawie zawsze. Szata z długimi rękawami, kolorowa, była bardzo droga. Wiecie, ja myślę, że w sercach tych braci, starszych braci Józefa, było takie pytanie, jak to? My to tak jak z lumpeksu, chodzimy w szatach jeden po drugim, a ten, proszę, ojciec mu u Armaniego kupił garniturek. A my to co? Czujecie ten ból, tą urazę, to poczucie niesprawiedliwości? Nie mogli go ścierpieć. Józef wydaje się, był bardzo prostolinijnym chłopcem. Tak przynajmniej wydaje mi się z opisu tego tekstu, który czytamy. Nie wiem, czy zdawał sobie sprawę z niechęci swoich starszych braci. Przypuszczam, że, że chyba musiał coś wyczuwać, wiedzieć, że niezbyt chętnie, z nim przebywali, ale Józef pewnego razu miał sen. Jeden i drugi. Ten, te sny opisane są w kolejnych wierszach. Pierwszy sen dotyczył snopów na polu. Otóż cała rodzina zbierała snopy na polu, i nagle snop Józefa stanął na środku, a te wszystkie inne snopy pokłoniły mu się. Snopy jego braci i rodziców. A potem miał jeszcze sen o gwiazdach, słońcu i księżycu, 11 gwiazd, 11, zauważcie, chociaż było ich wtedy 10 tych innych, to była prorocza zapowiedź dotycząca narodzenia Beniamina, to tak na marginesie. I znowu zrozumiano tak, że staje on w miejscu wywyższenia, natomiast cała rodzina ma pokłonić się Józefowi. Wiersz ósmy opisuje nam reakcję braci. Czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. A więc po pierwsze, ulubieniec tatusia, tatuś go najbardziej kocha, kupuje mu ekstra ubranko za ciężkie pieniądze, donosi na nas i jeszcze ma sny, w których wychodzi na to, że my się mamy mu kłaniać. Nie no, tego już jest za dużo. No przegiął młody, po prostu przegiął, trzeba go utemperować. Mogli mieć na myśli jakiś niezły wycisk dla Józefa. Ale wiecie, ta uraza, w której prawdopodobnie żyli przez lata, urosła do tego stopnia, jak mówią nam kolejne wersety, ja tą historię streszczam, że gdy pewnego dnia zobaczyli go zbliżającego się do nich, ojciec wysłał go, aby sprawdził, co się dzieje z, z braćmi, kiedy zobaczyli go z daleka, podjęli pewne postanowienie. Bardzo poważne. Zabijmy go. Zabijmy go. Popatrzcie, do czego może doprowadzić rozmyślanie o swoim poczuciu krzywdy. Czy Józef wyrządził im realną krzywdę? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Czy wyrządził im realną krzywdę? Czy zadał komukolwiek realny ból? Nie, nie. Mogli się zrzymać, że donosi. Nie jest to fajne. Sam się czerwieniłem ze wstydu, jak ktoś doniósł mamie. To jest niemiłe. Kiedy donosiciel zdradza twój grzeszek, można się zaczerwienić i pałać chęcią zemsty do tego donosiciela. Ja mu dam. Jak tylko będzie okazja, ja się zemszczę. Czekaj, czekaj. Znamy to uczucie? Tylko nie mówcie, że nie. Później nam może przejść, ale ten, ten pierwszy moment jest taki... Ach ty, I szukamy słów, które by oddały ogrom naszych uczuć i krzywdy. Jak postanowili, tak spróbowali zrobić. Na szczęście nie wszyscy z nich stracili rozum. Dwóch z nich przynajmniej stanęło w obronie Józefa. Ruben, najstarszy, no najstarszy, może miał najwięcej oleju w głowie. I Juda, protoplasta Rodus, z którego pochodził Pan Jezus. Ci dwaj wybronili go przed śmiercią, ale Juda zaproponował, żeby sprzedać go do niewoli. Akurat przechodziła karawana kupców midiańskich, niewolnictwo w tamtych czasach było intratnym zajęciem. Sprzedali swojego brata za cenę 20 sykli srebra, czyli 20 srebrników, no ale trzeba było jakoś załatwić sprawę z ojcem. No, przecież nie powiedzą, że sprzedali brata. Nie mieli by się po co w domu pokazać. No więc wymyślili wersję, uzgodnili zeznania, Szatę nadarli, polali krwią. Wersja oficjalna była i trwała ona przez lata. Przez kilkanaście kolejnych lat obowiązywała, że oto znaleźli szatę Józefa, pełną krwi, poszarpaną. No i co, wychodzi na to, że jakiś dziki zwierzch go pożar zabił. Z tą wersją wrócili do domu. Jakub rozpłakał się. Wyobraźcie sobie, co przeżywa ojciec, słysząc taką wiadomość. Kto z was ma syna? I wyobraź sobie, że, że przychodzi ktoś i, i ci opowiada taką wersję i oddaje ci jego pokrwawione, postrzępione kawałki odzieży. Co czujesz? Co myślisz? Przecież można umrzeć z rozpaczy. Wyobrażacie sobie, co przechodził Jakub? A te gagatki urażone w obrazie twardo i zimno trwają przy swojej wersji jak potworne zwyrodnienie wkradło się do tej rodziny, że byli w stanie posunąć się do takiego kroku. Co za szaleństwo ich ogarnęło? Z jakiego powodu? Powtarzam pytanie, jaką realną krzywdę wyrządził im Józef? Żadną. A jednak szaleństwo ogarnęło ich serca i umysły. I wiecie, co przechodzili przez kolejne lata? Poczucie winy, wstyd, strach, i konieczność trwania w kłamstwie przez kolejnych kilkanaście lat. To była straszna gechenna dla ich ducha. O tym mówi później tekst biblijny. Ale spójrzmy dalej, co z Józefem. No, chyba miał prawo poczuć się urażonym. Właśnie bracia nagle chwytają go, poturbowany, związany, wrzucony do studni, potem wydany obcym ludziom, widzi, że jest sprzedawany i idzie jako niewolnik do obcego kraju. Co mógł czuć Józef? Czy usprawiedliwilibyśmy Józefa, gdyby w tym momencie kipiał chęcią z zemsty i w rozpaczy mówił, bodaj by was ziemia pochłonęła? Powiedzielibyśmy, no Józefie, może trochę przesadzasz, wiesz, jako człowiek znający Boga, może nie powinieneś aż tego im życzyć, ale rozumiemy twoje emocje, rozumiemy twoje uczucia, wyładuj się, a potem ci może przejdzie. Biblia niewiele nam mówi o stanie uczuciowym, Józefa w tym momencie, ale mówi nam o pewnych faktach z jego życia, o tym, co działo się dalej. Józef znalazł się wkrótce w domu. Dowódcy gwardii przybocznej faraona, kapitana imieniem Potyfar dostał się na służbę do jego domu. Mówi nam o tym rozdział 39, początek rozdziału 39, kilkanaście pierwszych wierszy, możemy rzucić okiem na ten tekst i czytamy, że Józef sprawował się w tej służbie nadzwyczaj dobrze. Werset drugi, trzeci i do szóstego. Drugi do szóstego, rozdział trzydziesty dziewiąty. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu Pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana nad wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. A Józef był pięknej postawy, miał piękny wygląd. W tym opisie widzę elementy obrazujące Stan ducha i emocji Józefa. Wiecie, bo stan ducha i emocji znajduje przełożenie w postawie człowieka. Otóż nic nie wskazuje na to, że był załamany i zgorzkniały. Nic nie wskazuje na to, że pałał chęcią odwetu, nie obmyślał planów zemsty. Ale tą cechą, którą dostrzegam, tą zdrową cechą osobowości Józefa, tej duchowej osobowości psychicznej, była jego sumienność, rzetelność i to, że był blisko Boga. W domu Potwara, więc tutaj w tym momencie, a potem w więzieniu, jeżeli nie znacie tej historii, to przeczytajcie, Józef przejawia cechy zdrowych duchowo-osobowości. Ma zdrowe, normalne relacje z otoczeniem. Wiecie, człowiek zgorzkniały, człowiek obmyślający zemstę jest po pierwsze zdemotywowany do uczciwej, solidnej pracy. Nie chce mu się. Prawda? To poczucie krzywdy sprawia, że tracę motywację do życia, do wysiłku. Po co mi żyć w takim środowisku? Po co w tej krzywdzie mam żyć? I głównym celem wielu ludzi staje się to, aby w jakiś sposób zemścić się na swoich wrogach, na swoich nieprzyjaciółach. Józef tymczasem, doznawszy kolejnego ciosu od żony swojego pana, właściciela, od Potyfara, ponieważ wiecie, był przystojnym młodzieńcem, no i żona Potyfara... Upatrzyła sobie Józefa w wiadomym celu, aby nawiązać z nim jakiś romans. Józef wzbraniał się przed tego rodzaju sytuacją i mówi nam o tym werset 9. Spójrzmy, 39,9. Żona Botifara mówiła Józefie: Przyjdź do mnie, połóż się ze mną, ale on nie chciał. Rzekł. Ósmy i dziewiąty. Oto Pan mój, mając mnie, nie troszczy się o z domu. Wszystko, co ma nie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Chociaż namawiała Józefa jednak, on się nie dał namówić. Jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość? Po pierwsze, ten czyn uderzyłby mocno w Potyfara. Józef zdawał sobie sprawę, że uczynienie czegoś takiego mogłoby go złamać, zranić. A poza tym Józef bał się Boga. I to był powód, dla którego nie posunął się do tego rodzaju zachowań. Znalazł się w rezultacie tego więzieniu na skutek fałszywego donosu, bez większej nadziei na wydostanie się na wolność. Więzienie w dawnych czasach niczym nie przypominały współczesnych zakładów karnych. Nie było tam świetlicy ani siłowni, nie było tam wizyt, nie było adwokatów, można było bez wyroków, po prostu na skutek rozkazu jakiegoś dowódcy spędzić długie lata albo i całe życie w lochu. Loch był miejscem w zasadzie najczęściej bez okien, panowała tam ciemność, wilgoć, mnożyło się robactwo, wędrowały szczury, warunki sanitarne urągały wszelkim współczesnym normom. Były niewyobrażalnie złe. I w takim gnoju siedzi Józef. Dzień po dniu. W takim gnoju siedzi miesiąc po miesiącu. W takim gnoju siedzi rok po roku. Co może czuć człowiek w tej sytuacji? Nie czytamy nic o planach zemsty. Nie czytamy nic o zgorzknieniu. Nie czytamy nic o żadnej urazie. Józef bierze się do roboty. Jego postawa zdobywa uznanie przełożonego w więzieniu. I sam powierza Józefowi wiele obowiązków. Co to za człowiek ten Józef? Wiecie, to jest obraz człowieka wolnego w sercu. On był fizycznie w więzieniu, ale w sercu był wolny. Wolny od wszelkiej urazy. Wolny od wszelkiego skandalonu, od wszelkiej pułapki, która mogłoby go zatrzymać w relacji z Bogiem i w relacji z ludźmi. On był wolny od tego. I dzięki temu mógł zwyciężyć. Ale jeszcze jedna przykra sytuacja. Oto Józef objaśnił sen dwóm współtowarzyszom w więzieniu. Jeden był przełożony piekarze, drugi przełożony podczaszych. I dokładnie powiedział, co te sny, które oni mieli znaczą, te sny się sprawdziły. Tego od piekarza powieszono zgodnie z objaśnieniem Józefa, podczaszego uwolniono. Józef miał taką prośbę do przełożonego podczaszych, kiedy ten wychodził z więzienia: Wspomnij o mnie, rzeknij o mnie dobre słowo. Może mój czas w więzieniu się skróci. Ale czytamy rozdział 40, wiersz 23, 40-23. Lecz przełożony pod czaszych nie pamiętał o Józefie, bo zapomniał o nim. Nie pamiętał, bo zapomniał. Po prostu, ach, był tam jakiś człowiek w więzieniu, a potem już nie pamiętał. Co mógł czuć Józef wobec tego człowieka? I nagle następuje taka wielka zmiana. Niesamowity przełom w życiu Józefa. Faraon ma sen, znamy treść, siedem krów tłustych, siedem krów chudych. Faraon był w kropce, nie wiedział, co to znaczy. Żaden z magów egipskich, wróżbitów nie potrafił wyjaśnić. I wtedy podczaszy przypomniał sobie, że tak w więzieniu był ten człowiek Józef i że on wtedy dobrze mi ten sen zinterpretował, więc może, może teraz. I wiecie, wskutek tej sytuacji Józef dostaje się do otoczenia Faraona i nagle praktycznie z dnia na dzień, z godziny na godzinę z człowieka siedzącego przez lata w gnoju dostaje się niemal na szczyty władzy. Niesamowita historia. Nagle staje się człowiekiem numer dwa w państwie po Faraonie. Jest odpowiednikiem premiera rządu, powołanego do tego, aby zaradzić nadchodzącemu kryzysowi głodu. Organizuje budowę spichlerzy, zbiera zapasy, szykuje Egipt na ciężki czas, przez siedem lat urodzaju gromadzi żywność, po to, aby później... Wydawać ją, sprzedawać przez kolejnych 7 lat. Premier to jest ktoś. Premier ma władzę. Premier Egiptu w tamtym czasie. Mógł powiedzieć tak. Słuchaj, generale. Czy to niedaleko, jakieś 400-500 kilometrów stąd, w Kananie, mieszka taka rodzina. Tam jest dziesięciu takich gości. Chciałbym, żebyś przeprowadził mi ich w kajdanach i tutaj postawił przede mną. Czy mógł tak zrobić? Ja myślę, że miał takie możliwości. Albo prościej, żona Potifara. mógł powiedzieć, kapitanie gwardii, jest pewna kobieta, twoja żona, Tyfarze. Byłem twoim niewolnikiem, teraz ty mi służysz. Jak myślisz, co powinienem zrobić z twoją żoną? Powiesić czy rzucić krokodylom żywcem? Mógł tak zrobić? Ja myślę, że mógł. To nie były czasy praw człowieka. Józefowi wydaje mi się, że nawet przez głowę nie przemknęły takie myśli. Choć może przemknęły. I tyle. Tak sobie myślę. Mi by przemknęły. Widzę, że wam też. Józef nie zajmuje się w ogóle tymi sytuacjami, tymi ludźmi. Nie wraca do tego. On jest wolny w sercu. On jest wolny w sercu. Bez względu na to, czy był w studni, czy jeszcze wcześniej w domu ojca, czy u Potyfara, czy w więzieniu, czy teraz na dworze Faraona, jest wolny w sercu. Józef przypomina mi w pewnych momentach Pana Jezusa, który od czasu do czasu mniej lub bardziej otwarcie mówił Żydom, kim jest. Tak jak Józef swoim braciom mówił o tych snach, może do końca jak nie rozumiał, ale mówił, to co miał objawione, przekazywał. A Jezus od czasu do czasu mówił. Na przykład, zanim był Abraham, jam jest. Jaka była reakcja ludzi? Nazbierali kamieni, aby go zabić. Kiedy wypędzał demony, mówili, on sam ma demona. Jest opętany człowiek. Nie słuchajcie go. Belzebuba ma w sobie. Kiedy uzdrowił człowieka z suchą ręką w sabat, w Ewangelii Łukasza 6,11, człowiek z suchą ręką zaczął ruszać tą ręką. A oni pełni szaleństwa, Zastanawiali się, naradzali się, co z Jezusem zrobić. Pełni szaleństwa. Widzicie ten mechanizm? Jezus też urażał ludzi. Oni czuli się urażeni. Nazbierali kamieni. Naradzali się go zabić. Jezus urażał ludzi, a dokładnie ich pychę, ślepotę, pseudoreligijne tradycje, urażał ich obłudę, urażał ich pobożność na pokaz. I naprawdę nie miał skrupułów, wydaje mi się, aby powiedzieć do uczonych w piśmie, że są obłudnikami. Miał autorytet, miał prawo tak mówić, groby pobielane. Wydaje nam się, że ta mowa jest bardzo twarda, ale tak dokładnie było. I taka też była reakcja ludzi. Jak mówiłem poprzednim razem, są dwie główne kategorie osób urażonych. Pierwsza kategoria to ci rzeczywiście potraktowani niesprawiedliwie. Ci, którym ktoś rzeczywiście wyrządził krzywdę. Do tej grupy z pewnością można zaliczyć Józefa. Na pewno został potraktowany niesprawiedliwie. Druga kategoria urażonych to ci, którym wydaje się, że zostali skrzywdzeni i wyciągają wnioski bardzo powierzchowne, nie zbadawszy istoty rzeczy i nie skonfrontowawszy tego, co ich spotkało, z rzeczywistością. I myślę, że do tej grupy, drugiej grupy możemy zaliczyć braci Józefa. Może i mieli naturalne prawo zrzymać się na donosiciela albo czuć takie lekkie kłucie zazdrości, kiedy dostał lepsze ubranie, ale wiecie, to nie była krzywda im wyrządzona. Józef nieknął intrygi, nie działał na jej szkodę, po prostu ojciec go kochał, dał mu szatę. To jest tak jak w tym podobieństwie o pracownikach najmowanych przez pana winnicy. Pamiętacie? Jedni rano i umówił się właściciel z nimi na denara. Następnie powiedzmy w południe na denara i później następni przed wieczorem też na denara. I kiedy przyszło do wypłaty, najęci wieczorem, więc pracowali krótko, dostali denara. Ci, co przyszli rano, spodziewali się, jak oni wieczorem denara, no to my z pięć. Nagle, po ich zaskoczeniu, dostali też jednego denara, no i są... Urażeni, jak to? Związek zawodowy, załóżmy, przecież trzeba walczyć o swoje prawa, zastrajkujmy. Jak tak może być? A pan mówi, przyjacielu, umówiliśmy się na denara, no tak, więc o co ci chodzi? To, że ja jestem dobry, ty masz pretensje o to? Widzicie? Uraza może rodzić się z naszego pomysłu na sprawiedliwość, a nie z rzeczywistego poczucia krzywdy. To jest różnica. Nasze wyobrażenie o sprawiedliwości determinuje naszą postawę. Jeśli natomiast w uznamy, że Bóg czuwa nad nami i będziemy w sercu wolni, to nas zachowa, ocali i da nam zwycięstwo, bo najważniejsze w tej sytuacji to jest być wolnym w sercu. Bez względu na to, co cię spotkało, bez względu na to, jakie przechodzisz utrapienie, bądź wolny w swoim sercu. Nawet jeżeli znajdziesz się na dnie studni czy w więzieniu, w gnoju, bądź wolny w swoim sercu. Powtarzam, to nie znaczy, że zdołasz naprawić relację z kimś, być może nie ale bądź wolny w sercu. Niech to cię nie zniewala, niech to cię nie zatrzymuje, niech to cię nie ogranicza, niech to cię nie niszczy. Józef wskutek swojej postawy, tej wolności w sercu przeżywał Boże błogosławieństwo, przeżywał radość i był człowiekiem odważnym. Bracia, wskutek występu, jakiego się dopuścili, grzechu, Ruben w pewnym momencie mówi, krew brata naszego woła za nami, teraz płacimy, płacimy za krzywdę mu wyrządzoną, Przeżywali poczucie winy, wstyd, musieli żyć w kłamstwie, w troskach i strachu. I cokolwiek Cię spotkało, zadbaj o to, żeby to nie doprowadziło do grzechu, do zerwania relacji i do wrogości. Chciałbym dzisiaj ogłosić kolejny krok w uleczeniu naszych serc. Czy jesteś gotowy, aby powiedzieć tak, Panie Boże, przyjmuję Twoje uleczenie, Cokolwiek Cię spotkało. Czy jesteś gotowy, gotowa? Pomóżmy się. Boże, który znasz głębokości naszych serc, który znasz każdą naszą myśl i uczucie, Boże, który wiesz, co przechodziliśmy, co przechodzimy i wiesz też, co będziemy przechodzić. Przynosimy Tobie teraz nasze serca. Cokolwiek jest objęte urazą, zgorzknieniem, nieprzebaczeniem, ciemnością, złością, egoizmem, pychą. To wszystko składamy u Twoich stóp i błagamy Ciebie, abyś nas uleczył i abyś zdjął z nas te sidła, które nas zatrzymały i spowolniły. Błagamy Cię Ojcze w imieniu Pana Jezusa, aby potężna moc Słowa Twego aby potężna moc Ducha Świętego pracowała w naszych wnętrzach, w naszych sercach. Abyśmy mogli uczynić kolejny krok ku wyzwoleniu, uleczeniu. Prosimy Cię o to. W imieniu Pana Jezusa. Dziękujemy Ci za naszego starszego brata Józefa, który przeszedł przez te wszystkie doświadczenia. Ale ponieważ znał Ciebie i był wolny w sercu, zwyciężył. Panie, daj nam przeżywać te wszystkie sytuacje w taki sposób, w jaki przeszedł je Józef. Prosimy Cię o to i przyjmujemy Twoje uleczenie w imieniu Jezusa. Amen.